Dobry wieczór Witam Was bardzo ponownie Moi drodzy W barze Karola I zapraszam Was dzisiaj Na krótki spacer Po IAA A co to jest IAA IAA w skrócie jest to międzynarodowe Internationale Automobil Ausstellung Czyli Międzynarodowa wystawa Samochodowa IAA odbywa się co roku na przemian raz we Frankfurcie, a raz w Hanowerze. We Frankfurcie wystawiane są pojazdy, samochody osobowe, natomiast w Hanowerze odbywa się IAA Nutzfahrzeuge, czyli Międzynarodowa Wystawa Pojazdów Użytkowych. Jest tak co roku naprzemiennie. Z drobnym wyjątkiem w czasie, kiedy mieliśmy w Hanowerze Expo 2000. Akurat w tym czasie również przypadała wystawa IAA. Została ona wtedy przeniesiona do Frankfurtu. W tym roku mieliśmy już 63. wydanie IAA. Ponad 1000 uczestników bierze udział w tejże wystawie. Prezentują oni nie tylko pojazdy. Prezentuje się również wyposażenie i wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, co do aut potrzebne jest. W ogóle to cała wystawa IAA ma miejsce na terenach targowych w Hanowerze, gdzie jak już wspominałem odbywało się expo. Tereny targowe są dość spore, zapewne nic to nikomu nie powie, ale powierzchnia zadaszona to 496 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to 27 hal, a cały teren targowy jest ponoć największym terenem targowym na świecie. Mamy wiele możliwości dotarcia na wystawę. Najprościej jest jednak nie korzystać z własnego samochodu, podjechać tramwajem. W godzinach szczytu kursują specjalne linie, na trasach, które z różnych kierunków z różnych stron dojeżdżają do terenów targowych jest chyba ze 4-5 linii którymi można dojechać do targów te które zatrzymają się nieco dalej nie musimy z Laczka maszerować tylko takim ładnym oszklonym tunelem nazywa się to bodajże Skywalk możemy dostać się do, na tereny targowe hmm, nawet nie trzeba tam maszerować tylko wystarczy stanąć sobie na taśmie która nas przeniesie w żądane miejsce my udaliśmy się tramwajem 63. wydanie IAA pierwsze co udało nam się zobaczyć na tej wystawie to były samochody historyczne samochody zabytkowe akurat tak się złożyło, że pierwsza hala do której weszliśmy była poświęcona właśnie tym pojazdom to jest wspaniały widok jak świetnie są one zachowane w jakim wspaniałym są stanie technicznym można się zatrzymać przy, przy kilku z nich jest tutaj wiele marek pojazdów których już dzisiaj nie widzimy na naszych drogach które musiały ustąpić innym konkurentom. Samochody budowane jeszcze według starej zasady: że silnik jest z przodu, maska, potem kabina. Wspaniały czerwony holownik, pomoc drogowa. Mamy tutaj również Enerdowską spedycję międzynarodową: DEUTRANS, która co dziwne jeździła Volvo, a nie pojazdami z demoludów. Wspaniały. Wspaniały pojazd Citroena, pomarańczowy, transporter, blaszanka. Miałem kiedyś możliwość obejrzeć coś takiego z bliska w warsztacie, kiedy był poddany, kiedy był remontowany. Coś strasznego. Wyobrażam sobie, że każdy kurier w dzisiejszych czasach, każdy kierowca wożący paczki przeklinałby na pewno dzień, w którym się narodził, gdyby musiał jeździć takim pojazdem można znaleźć takie auta jeszcze na firmach z definesem, wspaniałe piękne ciągniki Mercedesa błyszczące auto Krupa i coś co pewnie spodoba się wszystkim dużym chłopcom Wehrmacht tak jest to pojazd który pamięta jeszcze czasy II wojny światowej na pewno wożono na nim granaty i znalazło się też coś co właściwie nie powinno stać w, tym, w tej hali ale tutaj jedynie środek transportu, którym przywieziono to, co stanowiło właściwy obiekt zainteresowania. Ogromna przepotężna maszyna parowa. Nie wiem co można robić taką maszyną. Nie chcę nawet wiedzieć ile to waży. Kiedy tak przyglądałem się naczepie, na której zostało przywiezione. Niestety nie było opisu do tej maszyny. No. Cały ten zestaw może ważyć z 70 ton. Bardzo dużo autobusów, przeróżnych. Przypominają mi one nieco ogórki, które jeszcze niedawno kursowały na naszych drogach. Te, które pamiętam z linii PKS-u, Jelcze. I mamy tutaj wspaniale zachowanego, tak zwanego Bulika. Buli, czyli mały Volkswagen Transporter. Jest to to auto, którym amerykańskie dzieci kwiaty poruszały się po bezkresach Stanów Zjednoczonych. Obok niego naprzeciwko coś mniej wyszukanego. I znów mamy piękne, stare autobusy Mercedesa. I coś, co dla nas, Europejczyków z kontynentu, wydaje się totalnym absurdem. Autobus, który jest wyższy niż dłuższy, czyli prawdziwy angielski piętrus. Opuszczamy teraz hale pojazdów zabytkowych. Udając się w dalszą podróż widać... Yy, Również na dworzu, pod gołym niebem wystawiane są pojazdy, również wyposażenie do, do pojazdów dodatkowe. Pierwsze, na co natknęliśmy się, to pojazdy marki Volvo. Przepiękne ciężarówki, ja muszę powiedzieć, że jestem zakochany w Volvo. Zaraz za Volvo mieliśmy Renault. Renault to jest dla mnie coś niesamowitego, szczególnie jeżeli chodzi o największe pojazdy Renault. Osobiście nie jestem fanem Renault, ale koncepcja kabiny Renault Magnum jest po prostu niesamowita. Konstruktorzy postawili wszystko na głowie, trzeba się wspinać gdzieś po drabinie z tyłu za kabiną. Naprawdę wyszkolenie cyrkowe przydaje się, jeżeli musimy poruszać się takim autem. Jeżeli chodzi o mniejsze auta od Renault, Zresztą nie tylko od Renault. Wydaje mi się, że wszyscy konstruktorzy podpatrzyli nieco od Fiata i Citroena i stwierdzili, że małe transportery muszą być szpetne, żeby się dobrze sprzedawały. Renault jako chyba jedyna firma wystawiła również ciężarówki wyścigowe. A skoro już o wyścigach mowa, było też coś dla... Naszych Milusińskich i nie tylko dla Milusińskich, bo myślę, że również i dla Tatusiów symulatory wyścigów, ciężarówek bardzo realistycznie oddające atmosferę za kierownicą. Poreno przyszedł czas na DAFA. DAF Duff, również bardzo ładne, udane ciężarówki, szczególnie te największe. Kierowcy chwalą sobie te pojazdy za przestrzeń i komfort. Nie wiem, czy wiecie, ktoś, kto nie miał nigdy styczności z pojazdami użytkowymi, powiem szczerze, nie wiem, jakie ma wyobrażenie o wnętrzu takiej ciężarówki. Dlatego możecie sobie zobaczyć na filmie. Kokpit nie różni się w zasadzie niczym od pojazdów osobowych, poza tym, że wszystko jest może trochę większe i więcej jest różnych przycisków. Poza tym wyposażenie jest wspaniałe takich aut. Naprawdę mają wszystko, a może nawet jeszcze więcej, niż można sobie wyobrazić. Na wystawie można zobaczyć też dużo modeli, co bardzo cieszy oczy dzieci. Nieodłączną częścią takiej wystawy jest również żebranina chodzi się od stoiska do stoiska i zbiera wszystko co tylko możliwe wszelkie możliwe śmieci trzeba w końcu jakieś łupy zgarnąć po dafie przyszedł czas na skanie to jedne z to chyba najlepsze ciężarówki jakie obecnie się buduje chociaż w wypadku takich out trudno powiedzieć co jest lepsze a co jest gorsze wszystko ma swoje plusy i minusy Skania to również przepiękne autobusy na długie międzynarodowe linie. Wspaniała seks dupka. Fajna rzecz na takiej wystawie to jest to, że duzi producenci, a właściwie tylko z dużymi producentami mamy tutaj do czynienia, oprócz tego, że pokazują auta, również jest Trackers Shop, na takiej wystawie i Driver's Bar. W Tracker Shopie można się zaopatrzyć w różne pierdółki związane z marką, gadżety, a Drivers Bar to miejsce, gdzie można się spotkać z kolegami po fachu przy browarku czy też przy kubku kawy. Skanie są przepięknie zaprojektowane. Oczywiście, problemem na takiej wystawie są jak zwykle Chińczycy, którzy wszystko chcą zobaczyć, wszystkiego chcą dotknąć i wszystko fotografują. Można sobie wyobrazić, co później się dzieje. Opuszczamy Stoisko Skani i udajemy się do Iveco. Pierwsze, co zobaczyliśmy w Iveco, to pojazd, którym można się poruszać wszędzie, bo właściwie asfaltowe drogi są, powinny być zakazane dla takich pojazdów. Eee, no wspaniała zabawka dla dużych chłopców. Można poczuć się jak Jan Kosf z czterech pancernych i psa. Iweko przedstawiło również prototyp ciężarówki ekologicznej i oszczędnej, ponieważ w tym roku motto targów była m.in. oczywiście ekologia tak jak wszędzie. Ja nie jestem wielkim fanem Iweko, ale to co mnie przekonało to był oczywiście Driver's Cafe, gdzie bez problemu można było dostać napitki za absolutną darmochę jak zwykle razem z Ivaco wystawia się również pojazdy użytkowe firmy Fiat Nissan. Nissan na takiej wystawie nie ma zbyt wiele do zaprezentowania, właściwie nie mają oni własnych pojazdów tylko żywią się tym co wyprodukuje Renault ciekawe może był jedynie koncepcja zabezpieczenia ładunków w transporterze Nissana jest to temat który nie interesuje zbyt wielu producentów jest to temat, któremu niezbyt wielu producentów poświęca swoją uwagę. Zabezpieczenie ładunków w mniejszych pojazdach to jest ciągle problem. No i dalej żebrzemy. Zbieramy wszystko, co się da, co tylko ucieszy oczy naszych milusińskich. A w wolnych chwilach, kiedy robimy sobie przerwę między jednym a drugim stoiskiem, oglądamy nasze łupy. I patrzymy, co udało nam się już zakosić. Na przykład Łosia ze Szwecji. Czy słyszeliście kiedyś o pojazdach BMC? Ja też nie. Chociaż znaczy, kiedyś już się spotkałem chyba z tą marką. BMC to ciężarówki produkowane w Turcji. I o czym mogłem się przekonać, wsiadając do takiego pojazdu, produkowane są one nie tylko w Turcji, ale również i dla Turcji. Niestety poziomem odbiegają bardzo od produkcji europejskiej. Następnie, nasz następny przystanek to Daimler. Daimler, czyli Mercedes. Mercedes jak zwykle wykupił całą jedną halę tylko i wyłącznie dla siebie. Tradycyjnie już wchodzi się jedną stroną, a wychodzi się z drugiej strony. Idzie się długim, ciemnym korytarzem do Mercedesa. I pierwsze, co widać, to jest zielony, ohydny Unimog. Powiedzcie, czy widzieliście kiedyś coś tak brzydkiego? Ale pomimo tego, że są one szpetne, mają jedną zaletę. Tym autem można naprawdę dojechać wszędzie. A poza tym są one bardzo uniwersalne, jeśli chodzi o możliwości zastosowania. Poza tym, co zainteresowało mnie jeszcze Mercedesa, to... Bardzo ładna zabudowa na sprinterze. Co mnie jeszcze zdziwiło, to to, że mały Mercedes dostał nagrodę Track of the Year. Nie wiem naprawdę za co. I jak widać na zdjęciach, Mercedes potrafi robić też typowe, normalne ciężarówki, ale nie potrafi ich typowo normalnie oznakowywać. Actros 2648, uwaga, LSNRL. I wszyscy już wiedzą o co chodzi. Mercedes, Mercedes to również autobusy. Przepiękne. I co może nie każdy wie, razem z Mercedesem kręci, kręci lody również Mitsubishi. Przynajmniej jeżeli chodzi o auta użytkowe. Małe ciężarówki Mitsubishi Fuzo, serwisowane w Mercedesie. Opuszczając halę Mercedesa długim, ciemnym korytarzem, można znowu zatrzymać się przy jakimś stoisku i spróbować wydębić jakieś... Gumiczki lub coś w tym stylu. Jeżeli dobrze zaplanuje się taką wycieczkę, to nawet nie trzeba wychodzić na dwór, ponieważ przejścia między halami często są też zadaszone. W następnej hali małe firmy produkujące z pojazdy do przewożenia osób na bazie seryjnych rozwiązań oraz mnóstwo dodatków, y dodatków, które potrzebne są przy budowie takich aut siedzenia autobusowe na których zresztą można sobie doskonale wypocząć jeżeli jesteśmy już zmęczeni łażeniem oczywiście wszyscy chcą nam powiedzieć, że są ekologiczni, zieloni i w ogóle mnóstwo jest różnych firm, które wystawia dodatkowe wyposażenie budują deski rozdzielcze maszyny do kawy całe kuchenne wyposażenie do autobusów rejsowych, lodówki, Bóg wie co jeszcze, lusterka, naprawdę cała masa jest tego. Ponieważ czas był niezwykle ograniczony, nie udało nam się y, zobaczyć zbyt wiele. Y, jest też bardzo duża ilość hal, gdzie właśnie wystawia się komponenty, jakieś części do zawieszenia, sil do silników. Następna hala. W następnej hali... MAN, czyli ciężarówki z Monachium. Pozdrawiam Jacka. MAN wystawił y, pojazd zaprawdę kosmiczny. Jest to wizja przyszłości MAN-a, a może również i wizja przyszłości ciężarówek. Y, pojazd bez lusterek, wyposażony jedynie w kamerki, które obserwują to, co dzieje się wokół ciężarówki. Bardzo aerodynamiczny, a mimo to spełniający wszelkie normy wszelkie normy europejskie no prawdę powiedziawszy nie wiem czy któryś z kierowców chciałby teraz wyjechać takim pojazdem na drogi MAN chwali się, że ta ciężarówka spala nawet do 25% mniej paliwa ale czy ktoś miałby naprawdę ochotę jeździć na slicksach, czyli oponach bez bieżnika wystarczy tylko parę kropel deszczu i już fruniemy w bok Oczywiście ten prototyp to tylko była plastikowa zabawka, która tak naprawdę z życiem nie ma jeszcze nic wspólnego i nie wiadomo ile z tego zostanie przeniesione do prawdziwych aut użytkowych. MAN również ma wspaniały dział autobusów. Niestety bardzo zniechęcające jest to, jeżeli musimy ustawić się w kolejce, żeby zwiedzić taki autobus. Następna rzecz, ciekawostka taka, na którą trafiliśmy, to lider rynku południowoamerykańskiego. Któż to może być? Volkswagen. Czy widzieliście kiedyś ciężarówki Volkswagena? Są już petne jak noc. I rzeczywiście nadają się chyba tylko na, do Ameryki Południowej. Zresztą Volkswagen sam nie robi tych ciężarówek, tylko y, powstają one w koprodukcji, zapewne z MAN-em, z Kanią, Bóg wie z kim jeszcze... Taki mały ukłon w stronę Ameryki to okrągłe, chromowane zbiorniki paliwa po boku, jak w prawdziwych wielkich amerykańskich ciężarówkach. Jeżeli ktoś chce poćwiczyć sobie jeżdżenie ciężarówką, to może zacząć od modelu zdalnie sterowanego. Ale są też i prawdziwe auta Volkswagena. Volkswagen ma właśnie w Hanowerze produkcję aut użytkowych gdzie produkuje się transportery, craftery mają one niezliczone ilości wersji i niezliczone możliwości zastosowania mamy tutaj również mamy tutaj na przykład pojazd y, dla panów za którymi żaden kierowca auta użytkowego nie przepada to Urząd Federacyjny do spraw transportu drogowego czyli ci panowie, którzy kontrolują ciężarówki kierowców oczywiście samochody dla policji, transport, handel, wszystko co tylko może być. Volkswagen zaproponował również nowość. Pickup o dziwnej nazwie Amarok, jak podaje Wikipedia, jest to mitologiczny wielki wilk. Śmierzy mnie trochę taka reklama, kiedy widzę yy, podane liczby, na przykład 1000 km po jednym tankowaniu. A cóż to za problem zamontować 150 litrów bak do takiego auta. I wtedy przejedziemy jeszcze więcej. Nie jestem wielkim fanem Volkswagena, ale Volkswagen Transporter to jest po prostu auto genialne i wyjątkowe jednocześnie które oferuje tak wspaniałe możliwości zagospodarowania wnętrza że to się po prostu w pale nie mieści opuszczając halę Volkswagena przyszło nam znowu przeciskać się przez stoisko MAN gdzie akurat trafiliśmy na taki moment że skończyły się jakieś pokazy i rozdawano piłki to niesamowita sprawa jak ludzie dorośli którzy raczej biedy nie cierpią jak bardzo mogą zapomnieć samego siebie bo jest tam coś do wygrania, złapania, piłka za darmo którą mogliby sobie kupić w supermarkecie za 10 euro muszę wam powiedzieć, że coś strasznego takie bydło dzieci by stratowali, żeby tylko zdobyć piłkę. Jak wspominałem na początku, tereny targowe są bardzo rozległe, ale jeżeli uda nam się dobrze zaplanować y, trasę zwiedzania, to możemy zrobić tak, żeby nie kręcić się w kółko, zacząć y, na jednym końcu, tam gdzie weszliśmy, skończyć na drugim końcu, a następnie udać się Autobusem z powrotem do tego wyjścia, którym wchodziliśmy. Ponieważ na targach kursują linie autobusowe. I to dosyć często, jak widać na zdjęciach. I oczywiście, dzięki którym, oczywiście, za absolutną darmochę nie musimy już dreptać. A uwierzcie mi, jeżeli spędzicie cały dzień na takich, na takiej wystawie, to naprawdę nie macie już ochoty na człapanie do domu. I takim właśnie autobusem możemy z powrotem udać się do wyjścia do wyjścia nam najbardziej pasującego. Na przykład w okolice parkingu, gdzie postawiliśmy nasz samochód. Przy wyjściu żegnało nas jeszcze bardzo fajne Iveco, trochę wystylizowane na auta amerykańskie. Niestety, niestety nie udało mi się wyczaić, gdzie stoją Amerykańce a są to zupełnie inne pojazdy niż to, co widać na drogach europejskich. I niestety w tym roku nie znalazłem stoiska polskiego. Dwa lata temu, będąc na wystawie IAA, udało mi się znaleźć jeden, jedną furgonetkę z Polski, chyba jakiegoś Lublina czy coś w tym stylu. Myślałem, że może uda mi się zamienić parę słów z wystawcami, ale niestety czas nasz był bardzo ograniczony i musieliśmy się bardzo, bardzo streszczać to tyle z mojej strony dziękuję wam bardzo za uwagę słuchaliście baru Karola a mówił do was wasz barman na koniec jeszcze krótkie postscriptum do audycji zdjęcia i film do podcastu znajdziecie na moim blipie mojego blipa znajdziecie na mojej stronie z prawej strony, w Waszej przeglądarce, a moją stronę znajdziecie pod adresem www.barcarola.dek. Dobranoc.